Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Konglomerat Podcastowy. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i jest ze mną Michał Rakowi. Jerry, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć! Cześć Mando, witam wszystkich. No i niedawno rozliczyliśmy się z początkiem zaległości komiksowych Gwiezdnych Wojen i dzisiaj... Kończymy jedną z głównych serii, tą najgłówniejszą, czyli serię Star Wars. Star Wars tom 9 ostatni tom tej serii pod tytułem Ścieżka Światła komiks w sumie nawet dość cienki jak na standardy, ale no powiedzmy, że zachowujący tę objętość normalnego komiksu, chociaż składający się tylko z trzech zeszytów. 48, 49 i 50, ponieważ te główne serie w tej drugiej fazie między epizodem 5 a 6 zakończyły się na 50 zeszycie, ale ten 50 zeszyt jest bardzo długi, on sam składa da się z czterech części, więc no ta objętość powiedzmy pięciozeszytówki tu jest chyba w miarę zachowana. I zanim przejdziemy do środka, do wnętrza, do mięcha i do tego, jak Charles Soul poradził sobie z, z zamknięciem kolejnego e, ranu w swoim wykonaniu, e, dwa zdania o nazwiskach, jeśli możesz. No tutaj w zasadzie to jest plus minus stała ekipa już w tej serii, no bo oczywiście, tak jak wspomniałeś, scenariusz to jest Charles Soul, a za rysunki w tych pierwszych dwóch zeszytach odpowiada Jetro Morales, on rysował także część tego poprzedniego tomu i też wspominaliśmy o nim, że on robił też przy tym komiksie Battle of Jacku, a także chociażby przy Blade, przy ostrzu, które kiedyś omawialiśmy u nas. A zeszyt 50, żeby też się z tym rozprawić, rysował z kolei Madibek Musabekov, czyli też jeden ze stałych rysowników w, całym, w całej tej serii Star Wars a kolory uspójniała w ramach całej tej opowieści Rachel Rosenberg, także no to też jest nazwisko, które nam się już przewijało wielokrotnie i w tej serii nie tylko. No dobrze, no to jeśli chodzi o wnętrze, Zeszyty 48 i 49 stanowią pewną całość, 50 stanowi drugą pewną całość. E, te trzy zeszyty mają swoje tytuły, tak jak cały tom nazywa się Ścieżka Światła, to tutaj kolejno zeszyty to jest Ścieżka Mroku, Ścieżka Światła i Ścieżka Nadziei. No i tak jak w poprzednim tomie zakończyliśmy e, wątek rozpisany na całą tę serię Wątek Lando Calriziana w pewien sposób zakończyliśmy wątek luka. Tak tutaj, w te dwa pierwsze zeszyty, to jest historia głównie Lei Organa. Ponieważ ona no, rozpoczyna ten tom od koszmaru związanego ze zniszczeniem Alderana, no i cały czas gdzieś tam to zniszczenie Alderana jest dla niej kłopotliwe, jest dla niej problemem. Ale nagle pojawia się postać, której nie widzieliśmy od. Och, bardzo dawna. 10 lat, drogi kolego. <laughs> Bo o, nawet sięgnąłem specjalnie, żeby to sprawdzić. My, komiks, w którym ona się pojawia, czyli Księżniczka Leja, omawialiśmy w kwietniu 2016 roku, także no tak. szmat czasu jej nie było. Tak, ponieważ pojawia się postać Ewan, czy Iwan, nie wiem, Ewan Valerin. To jest bohaterka, która pojawiła się w komiksie Księżniczka Leja. Komiks Księżniczka Leja to był jeden z czterech pierwszych komiksów, jakie ukazały się, gdy Marvel przejął markę Gwiezdne Wojny po resecie kanonu, po e, ogłoszeniu, że powstaną epizody 4, 5, 6. E, wystartowały wtedy dwie główne serie, seria Star Wars i seria Darth Vader. E, obie dobre, jeszcze na tamtym etapie Darth Vader był dobry i Star Wars też była dobra na tym etapie jeszcze. Ona została przeciągnięta za długo. Wystartowała miniseria Lando Charlesa Soula, która była kapitalna i wystartowała miniseria Leia która była słaba. To był komiks najniżej oceniany nie tylko przez nas, przez y, wielu czytelników. No my go umówiliśmy dawno, bo u nas w Polsce to był początek y, tego magazynu, tej ostatniej y, formy, ostatniego, ostatniego żywota y, y, wcielenia magazynu Star Wars Comics. Także bardzo dawno temu, 9 lat minęło. 10 w zasadzie za chwilę minie. Ho, ho, no dziesięć, tak. no 10, 10. No, dziesięć. No... Kwiecień 2016 rok to był nasz podcast, także no Szmat czasu. No i cały ten komiks do tego nawiązuje, no bo Ewan, Leia i Luke udają się do sprawdzić pewien trop, ponieważ jak się okazuje, alderańczycy, którzy zostali zebrani przez leję w tamtym komiksie właśnie, przez te bohaterki dwie, leje i Ewan, ci alderańczycy, którzy przeżyli i byli gdzieś rozproszeni, zostali zebrani i ukryci tak jakby w jednej lokacji, tak żeby w chociaż w tej formie Alderan y, przetrwał. Oni składali raporty, no dawali znać, co u nich przez y, ten czas, no ale od y, kilku miesięcy nie dali znaku życia i nasza ekipa udaje się na statek, y, gdzie wyczuwają znaki życia, ale okazuje się, że ten statek jest pusty i tam jest tak naprawdę... Trup w, w zbiorniku z bakton, który jest podtrzymywany przez maszynę. Dlatego e, d, d, czujniki wykazują jakieś tam e, objawy życia. Ten trup to też jest znana postać, bo to jest Jora Astein, czy Astane, bohaterka też tamtego komiksu. Tutaj pojawi się jeszcze jeden bohater tamtego komiksu. Beon, Beonel. E, no i nasi bohaterowie Leia, Ewan i Luke wpadają tak naprawdę w pułapkę przez i tutaj kolejne zaskoczenie zastawioną przez inną bohaterkę z tej serii e, Elian Zachre. Komandor Zachre, która była mm, szefową statku Wola Tarkina e, no, wokół której obracał się ten komiks, ten konkretny tutaj, ta seria Star Wars, przez długi czas Leia walczyła z nią i tam konflikt na linii Leia-Zachra przez długi czas tutaj powracał, zakończył się wraz chyba z piątym tomem um, Szkarłatne Rządy tam Leja zostawiła Zachrę w takiej jaskini z takim potworem. Ona była unieruchomiona, zostawiła miecz, ale nie był on w zasięgu ręki i tak naprawdę zostawiła ją na śmierć i odeszła. No i y, Zachra wtedy zniknęła z planszy. Teraz powróciła. E, jak ci się to wszystko podobało? Byłeś zaskoczony pozytywnie czy negatywnie tym, że wracamy do lei i wracamy do wątku zakopanego już dawno temu? Znaczy no, przede wszystkim to y, smutno mi się zrobiło na myśl o Kwaich Gondzinie, który jako jedyny po prostu jak niczym wujek Ben umarł i po prostu już nie powrócił, bo mam wrażenie, że w ostatnich latach to w tych komiksach to z co i mamy i nie tylko powroty jakiejś postaci, które już nam się wydawało, że zniknęły. Ogólnie ja byłem zaskoczony tym, że tutaj kręcimy się wokół Lei, ale ja ci powiem, że w sumie to było dla mnie pozytywne zaskoczenie. Bo ja Trochę nie wiedziałem, jak Soul w ogóle chce to wszystko zakończyć. Tym bardziej, że już gadaliśmy przed sięgnięciem po ten tom, że tutaj mamy tylko trzy zeszyty. No Nawet jeżeli ten 50 to jest jakiś zeszyt powiększony, to i tak to są trzy zeszyty. No i wiesz, no też to co mówiłeś na początku. Rozstaliśmy się niejako z Lando, czy zakończyliśmy ten wątek. Wątek Luka też w zasadzie został jakoś tam domknięty. No i w sumie ten kierunek wydał mi się dosyć interesujący, znaczy raz, że ja ogólnie lubię te zabawy wewnątrz kanonu, które widzimy w książkach i w komiksach głównie, czy ogólnie w mediach pozafilmowych, o tak bym powiedział, trochę nie wiem, przy okazji Andora mam wrażenie, że się to poprawiło, ale chwalimy za to właśnie tę część taką pisaną powiedziałbym, czy mówię czy może trochę też giereczkową Gwiezdnych Wojen, że tutaj twórcy dosyć umiejętnie czerpią od siebie postaci, wątki pomysły, historie i tak dalej, tak dalej. No i w sumie pomimo tego, że tak jak mówisz, ten komiks Księżniczka Leja, ja go pamiętam dosyć mgliście i te, te, no raczej też go nie wspominam jako coś dobrego no to jak pojawiła się Verlaine, to ja od razu skojarzyłem sobie, że to jest właśnie postać z tamtego komiksu. No i w sumie to było interesujące. I podobał, podobał mi się ten początek jakby na dwóch poziomach. Po pierwsze, że no, mamy powrót y, gdzieś tam do jakiejś starej historii, czy, czy, czyli to gdzieś tam pozwoliło mi zakładać, że wiesz, to będzie krótki taki ark na domknięcie właśnie pewnych y, wątków. A po drugie, y, tutaj podobał mi się też punkt wyjścia, jeżeli chodzi o Leje i to, że ona się trochę y, mota w kontekście y, wiesz te, tej swojej powinności jako alderanka, jako szefowa rebelii i jako y, przyjaciółka, czy czy, czy ukochana Hana, bo to nas w sumie dosyć prosto, ale fajnie kieruje już ku y, powrotowi Jedi, nie? Bo tam w tym poprzednim tomie mieliśmy ten motyw, że tam Lando jej sugeruje, że ma pewien pomysł, jak go wyciągnąć. No i tutaj to wraca, że ona gdzieś tam się nad tym jakby bardzo mocno zastanawia i, i trochę walczy ze sobą jak to wszystko pogodzić. No i ta historia gdzieś tam zgrabnie to wszystko, mam wrażenie, że miksuje, no bo leja trochę w trakcie całej tej przygody też na skutek tego, co się dzieje z Alderańczykami, na skutek tego, co się dzieje z samą Zarą, no to ona trochę mam wrażenie, że nawet nie tyle dojrzewa, co pozwala sobie na odrobinę prywaty i na takie pójście naprzód i zajęcie się też swoim życiem, rozumianym jako właśnie taka trochę pójście w kierunku osobistym, i wiesz, podróż, aby uratować Hana. I to było fajne. No ta Zara mnie zaskoczyła, no bo ja, ja już naprawdę myślałem, że ona zeszła, zeszła z planszy definitywnie, ale w sumie podobało mi się to, jak tutaj to zostało rozpisane. Dosyć fajnie to, to wiesz, wejście na statek to takie horrorowe, nawet ja bym powiedział, mhm. e, ka każdemu myślę, kto trochę w horrorze siedzi, to, to tak się musiało kojarzyć bo to ciało podtrzymywane przez maszynę i ten pusty statek i ten atak, no ogólnie naprawdę byłem bardzo pozytywnie zaskoczony i to, co mnie tylko jakoś tam zdziwiło, to to, że w zasadzie tu mamy koniec. Te, te dwa zeszyty to y, nie jest tak jak w Wejderze, bo ja już mam Wejdera za sobą, ty jeszcze nie, ale tam też jest tak, że 49 zeszyt kończy się w ogóle napisem koniec i dostajemy 50 zeszyt. Y, tutaj tego napisu koniec nie ma, ale de facto to jest koniec tej serii. No i y, ja jeszcze tutaj nie będę podsumowywał całości serii i oddam Ci głos, bo, bo myślę, że już się wyprzystykałem mniej więcej z tego, co tak z pierwszych wrażeń, co chciałem powiedzieć. Ja mam podobne wrażenia. W sensie wątek Hanna fajnie jest tutaj dawkowany, bo tak naprawdę od Mrocznych Droidów, gdzie Lando z Lobotem byli w Pałacu Dżaby i zauważyli, że tam Han jest wywieszony jako ozdoba. Potem właśnie podczas tego procesu w poprzednim tomie e, tak mimochodem rzucił taką informację, że w razie jakby został skazany, to że, żeby wiedziała, że on tam jest i że można go odbić. E, no teraz mamy ten dylemat. Czy za Zająć się Sojuszem Rebeliantów, czy pójść trochę w prywatę i ruszyć kuchanowi. To jest fajne. Gdy pojawiła się Verlaine, to w pierwszej chwili miałem takie dwa sprzeczne uczucia. Z jednej strony, o Jezu, czemu ten komiks? Z drugiej, tak fajnie, że wiesz, że. W ramach nowego kanonu mamy już taką archeologię, że możemy wykopać coś tak starego. Nie? I mi się tak w sumie fajnie zrobiło, że wracamy do absolutnego początku. I, i w ogóle, że Soul bierze postać Nie ze swojego komiksu, nie? bo zazwyczaj autorzy jednak żonglują swoimi postaciami, swoimi historiami, które stworzyli, no tak jak tutaj Zara chociażby, a scenariusz do lei pisał Mark White, więc tutaj Soul finalizuje trochę historię kogoś innego, no i wiedziałem, że w jego rękach to, to nawet jak weźmie coś, co miało kiepskie fundamenty, to, to z tego ulepi coś fajnego. I tak jest eee, trochę, bo, bo tutaj zarówno alderańczycy podejmują pewną decyzję, co robić dalej, bo przez te 10 lat z naszego punktu widzenia żyli gdzieś w zawieszeniu, w ukryciu i idą w trochę innym kierunku. Samaleja e, rozumie, że alderan do końca nie zginął, że gdzieś tam będzie dalej żył. I to jest fajne zakończenie. Natomiast za rano. Ech, ja też już, ja w ogóle zapomniałem o tej postaci już. Jak ona się pojawia, to, to mi się takie flashbacki zaczęły we łbie, pach, pach, pach, nie? odpalać. Że ja mówię, czy to było w poprzedniej serii Star Wars, czy to było w tej. Zacząłem przeglądać, bo jednak przez te tomy przechodzimy dość wolno. Eee, to w sumie było całkiem niedawno, więc... <śmiech> Ale no ona no, no w komiksie nie zginęła. nie? To, to było zostawienie jej na, na niemalże pewną śmierć. nie? Więc tutaj całkiem sprawnie ją wyciągnęli z, z tego wora. Ona jest już zabliźniona, ma twarz tam pokaleczoną, ma rękę wstawioną jakąś taką mechaniczną, ponieważ ten, ten potwór ją tam jakimś jadem oplu opryskał i trochę spalił jej ciało. I w sumie to jest fajne zakończenie dla tej postaci, bo tam no, mieliśmy pozostawione to po prostu. Leja podjęła mhm, pewną detencję, tak. Decyzję odeszła i taki wątek zamknięto, otwarty. A tutaj Leja znów podejmuje decyzję, czy to w zasadzie nawet nie Leja. To Luke podejmuje decyzję, puśćmy ją, nie? Ma jeszcze całe życie przed sobą, zobaczymy, co z tym zrobi. I w prosty sposób tym razem Zara naprawdę schodzi z planszy, bo no nie docenia tego, że ma całe życie przed sobą, jest tak e, przeżarta tą chęcią zemsty, że e, podejmuje decyzję, by cofnąć się i, i ruszyć w samobójczy lot. No i kończy się to, jak się kończy w prościutki sposób, ale mi się to podobało, jak to się kończy. Jak widzimy ten ostatni kadr z tą miną Zary, taką wściekłą w ogóle szaleństwem w oczach i bach, nie? Koniec. I Luke mówi, no mogła z tym zrobić, co chciała. Wybrała to, nie? Ty jesteś winna, nie? To jest też fajne zakończenie. To naprawdę mhm. fajnie domyka te, te wątki. No tym bardziej, że to wszystko ze sobą rozmawia, no bo tam w tym koszmarze Lei no to wraca ten motyw takiej poczucia odpowiedzialności Lei za to, że Alderan został zniszczony i że teoretycznie mogła temu zapobiec, nie? więc w sumie to jest taka, taka, mówię, taka klamra ładna dla całej tej opowieści, bo tam na początku Luke w rozmowie z Leją jasno jej sygnalizuje, że jakby podjęła inną decyzję, to los Alderana i tak de facto był przesądzony, a tylko po prostu e, rebelia skończyła, się pewnie zanim by się na dobre m, zaczęła. No i tutaj e, ponownie widzimy właśnie, że leja podejmuje określone działania i tak e, e, skutki są takie, jakie są. To jest naprawdę e, fajnie tutaj zrobione. No I... Mnie się podoba takie zakończenie, że te dwa ostatnie tomy zakończyły nam jakiś etap drogi trzech głównych postaci na tym etapie. nie, No bo Han sobie e, śpi teraz i odpoczywa e, jako ozdoba e, w Pałacu Dżaby, a te trzy główne postaci, które mamy, dostały każda swój jakiś tam ark, który w pewnym sensie zakończył. To można by oczywiście ciągnąć dalej, można by, nie wiem, cały plan e, odbicia Han'a zrobić, można by zrobić... Luka, który uczy się i buduje swój miecz, chociaż to akurat było w wyciętej scenie z powrotu Jedi, jak on ten miecz tworzy, ten zielony. Można by dalej pociągnąć jakoś, chociaż nie, Lando już zakończył ten, ten etap, ale pewnie też by można, ale takie zakończenia mi się podobają i w sumie dobrze, że ten ostatni Tom zakończył nam ostatnią z tej aktualnej wielkiej trójki. Tak, tak, to jest, to jest udane. Zresztą, no a propos tego, że można by to ciągnąć, to w tym 50 zeszycie jest żart z tego wprost podany. Także to jak przyjdziemy do tego, to możemy o tym powiedzieć, bo, bo szczerze mówiąc, to się mocno uśmiechnąłem. Natomiast, żeby zakończyć te dwa zeszyty, to jedna rzecz mnie tylko dosyć mocno zaskoczyła, że ta Ewan Verlaine to w sumie jest postać, która się nam trochę zaczęła przewijać, bo jak ja po nią sięgnąłem, bo się chciałem upewnić, że dobrze pamiętam, że ona jest właśnie, że ona się pojawiła w tym komiksie i bardziej mnie zastanawiało, czy ona tam się pojawiła po raz pierwszy, a tu y, ku mojemu zaskoczeniu y, Wikipedia po, podaje, że ona y, nawet w Nowej Nadziei jest wskazywana jako y, y, y, y, y, pierwsze jej pojawienie się, a przewija, przewinęła się w Kilku opowiadaniach z pewnego punktu widzenia. Przywinęła się też w jakimś cameo u Wendinga w tej trylogii, wiesz, Koniec i Początek. Także w sumie to mówię, to jest naprawdę fajne, że, że taka postać gdzieś tam nam się cały czas w tle przewija. No dobra, dobra rzecz moim zdaniem. No. Dobrze. No to 50. zeszyt. Zakończenie, ostatni zeszyt tej serii. Jak zwykle, e, dostajemy dużo rzeczy. E, po pierwsze, akcja rozgrywa się wiele, wiele lat po upadku Imperium. E, widzimy Luka, który e, prowadzi swoją szkółkę Jedi i rozmawia z Benem Solo i opowiada mu pewną historię z okresu właśnie ich walki z Imperium. I to się przecina. To nie jest tylko jako klamra, tylko my powracamy do tej dwójki postaci. One tutaj nie są tylko jako wprowadzenia, jako prolog i epilog, tylko przecinają się i komentują to, co Luke opowiada. A o żart chodziło ci pewnie to, co Ben mówi w pewnym momencie, bo tak na początku nie skleiłem, ale teraz mi przyszło do głowy, że jak za długo opowiadasz, pewną historię, to zaczyna Nie, nużyć, nie, nie, bo tam, tam pada wprost chyba coś takiego, że e, i to się wszystko w rok wydarzyło, czy coś takiego? Tak, e, tak, tak, no. To też, no. no, no to, to, to, to po prostu tak się uśmiechnąłem, wiesz, że no, e, widzę, że niektórzy mają świadomość tego, jak bardzo absurdalne robią się te serie e, główne pomiędzy filmami, nie? No, no, ale potem będę też komentuję, że jak nie dojdziesz do sedna i będziesz długo tak, opowiadał, tak, tak, no. to, to w końcu mnie zanudzisz. Nie? E, tak, no i tutaj Luke opowiada o swoim powrocie na planetę Gazian, e, w której był również chyba w tym tomie Szkarłatne Rządy. Tam mieliśmy jedno czy dwu zeszytówkę o Luku, który przyleciał na taką planetę, która była cała pokryta jakimś grzybem. Zanurzył się w tym i tam spotkał, to znaczy tam w ogóle jakby w tym grzybie funkcjonują wspomnienia ludzi, którzy tam do niego trafili. Także zakładam, że sam Luk też może się komuś tam pojawić. Taka żywa biblioteka, nie? No, Trochę, no, coś czy, czy coś takiego. On tam spotkał wtedy Elzara Mana z okresu Wielkiej Republiki. Które ostatecznie dał mu pewną księgę. No teraz Luke wraca po więcej, bo już tę księgę przestudiował i chce dostać jakąś kolejną, kolejne tomy, żeby zgłębiać tę wiedzę nadal, ale tym razem nie trafia na Elzara Mana, tylko trafia na Azlinarela, Postać również z okresu Wielkiej Republiki, tylko z drugiej fazy książkowej, a w zasadzie on e, trafia na jego wersję trzeciej fazy książkowej, książkowo-komiksowej, bo to już jest ten stary Aslin Rel, który przeżył 150 czy 200 lat, który nie ma oczu, który zaliczył swój romans z ciemną stroną i nie wiadomo, z czym tam jeszcze. Zbyt słabo zgłębiliśmy trzecią fazę, żeby w to wnikać. No i Aslin Rel no, trochę inaczej do tego podchodzi. Po pierwsze, wracasz po więcej, no, takich ludzi tu traktujemy w odpowiedni sposób. Trochę mu Opowiada, pokazuje mu się w tej młodszej formie, pokazuje mu bezimiennego i mówi mu o pewnej broni, którą on może zdobyć. No ja na tym etapie w sumie zakładałem, że to wyleci nam ten notatnik, bo on tam nawet wspomina tę rymowankę i ten, ten magiczny notatnik z jednej mangi, bo on chyba jeszcze nie wypłynął z naszego etapu w trzeciej fazie. No nie o to chodzi. Chodzi o pewną skrzyneczkę, Którą zresztą muszą odnaleźć, ale to trochę trwa. Skrzyneczkę, do której jeżeli załadujemy materiał genetyczny jakiejś osoby, to ta osoba zginie. No i nasi bohaterowie pierwsze co mówią. No i to jest właśnie tak ułożone, jak powiedziałem, pierwszy zeszyt to jest ta rozmowa w grzybni, potem mamy próbę zdobycia tego na pewnej lodowej planecie, gdzie trzeba się wiercić. oczywiście pojawia się imperium, trzeba walczyć i zdobyć tę rzecz, potem próbę zdobycia materiału genetycznego Palpatina, a na koniec, no, te problemy moralne, czy to zrobić plus doczytanie instrukcji po fakcie. <gry> Tak, dokładnie. No i ja, ja ci powiem, że nie wiem jak ty, z, jakie ty miałeś wrażenie, jak sięgnąłeś po ten 50. zeszyt, ale ja jak tylko zobaczyłem już starszego Luka z Benem solo, to mi trochę sztęka opadła. Bo no różnych rzeczy się spodziewałem, ale nie czegoś takiego. No a później kiedy przenosimy się tam na Gazian i wyskakuje na Mazlin Rel, no to już w ogóle mi sztęka się drugi raz odbiła od podłogi tym bardziej, że on jest nawet na okładce, ale tak, wiesz, no tak się zastanawiałem, że to chyba niemożliwe, żeby to był on, no ale taki podobny, no okej, okay, nie? No ale mm, kiedyś się pojawia i kieruje Luka do tej kostki Lemarszanda która ma zdjąć z planszy Palpatina no to, to naprawdę mi się to podobało no i całościowo ja uważam, że to jest świetny zeszyt, naprawdę to jest historia, którą ja bym powiedział można przeczytać sobie zupełnie autonomicznie, bo ona pomimo tego, że do pewnych rzeczy nawiązuje, jak chociażby właśnie do, do tej wizyty Luka na Gazjan, no to Wiesz, robi to w taki sposób, jak setki innych zdarzeń i odniesień. No jest to czytelne, jest zaznaczone, że kiedyś tam był, spotkał tego i tego i w zasadzie nie, nie trzeba mieć jakiegoś dodatkowego kontekstu. No a ta cała historia jest naprawdę bardzo dobrze rozpisana, bo i ta część pierwsza, czyli właśnie sama wizyta na Gazian jest bardzo fajna, zaskakująca bardzo mi się podobała wizualnie, bo sama ta planeta ta, ta grzybnia jest fajnie rysowana, plus wiesz, tutaj te ciała, ten bezimienny, to, to naprawdę wszystko robiło robotę. Później kiedy się przenosimy na tę lodową planetę, no to znów niby proste patenty znane, szybka akcja, ale przede wszystkim bardzo efektowne to jest narysowane. No, a później mamy bardzo fajną sekwencję z, tym, z tą próbą zdobycia materiału genetycznego, gdzie Lando trochę przeszarżował i tylko przypadkowo kończy się to wszystko dobrze. No, i kiedy już wchodzimy, tak powiem, na zabawę, czy to zrobić, czy nie, to najpierw mamy świetny motyw szczubakom, który podejmuje decyzję za wszystkich. No, i później, właśnie te konsekwencje użycia tej kostki Le Marchanda, no to, to też mi się bardzo podobało, no bo wiesz z kolei jak oni jej użyli, no to byłem ciekaw jak Soul to odkręci mając tak naprawdę wiesz, kilka stron, czy kilkanaście stron, no bo wiadomo było, że jakoś będzie musiał to odkręcić i co prawda mógłbym się pewnie czepić, że można to było zrobić prościej, no bo w sumie rozwiązanie tego dylematu okazuje się zadziwiająco proste i, i można było niekoniecznie się przenieść jeszcze raz na gazjan, ale z drugiej strony na przykład dzięki temu mamy dosyć enigmatyczną, no ale taką cool scenę, kiedy Luke spotyka się z Lorem Santekom. Także no powiem ci, że naprawdę byłem pod ogromnym wrażeniem jak ten zeszyt jest upakowany treścią, jak fajna jest to historia i też podobało mi się to na tym poziomie meta, nie że mamy tego Starszego Luka opowiadającego Benowi, to jak Ben reaguje, jak właśnie komentuje to wszystko, no to, to naprawdę, no, szapoba, ba, bo tak jak te pierwsze dwa zeszyty, no, uważam, że fajnie gdzieś tam kończyły, no, wątek lei na jakimś tam pewnym etapie, ale, no wiesz, no to jest trochę. Mm, w ogóle problem tych takich ongoingów w ramach tej głównej serii, no że tam trudno w ogóle mówić o jakimś zakończeniu, nie? No bo to jest mm -hmm. po prostu no, jakiś koniec etapu no i zresztą pamiętasz dobrze jak się rozmyła końcówka już poprzednich Star Warsów, które kończył Greg Pak, gdzie tam w ogóle nie mieliśmy praktycznie, biorąc, żadnego zakończenia. bo no. No, po prostu, no, były jakieś pojedyncze przygody, yy, przygody, przygody, przygody, no i w którymś momencie po prostu się skończyły te przygody, no i, i zaczęła no, się kolejna... 70 seria, iluś zeszytów, nie? Tak, tak, tak, tak, dokładnie, nie, dlatego no mówię, ja z, z tego punktu widzenia, no w ogóle nie wiedziałem na ile to będzie miało jakieś zakończenie, więc mówię, o ile ten 48, 9 zeszyt w porządku, fajny, ale, ale no po prostu no dobre zakończenie, tak ten 50 zeszyt naprawdę mi się bardzo, bardzo podobał. Tak, znaczy no najpierw ten wątek Gazjan i powrotu, oni powrócili, bo nie wiedzieli co mogą z tym zrobić, czy można to odwrócić, czy można to zakończyć, czy można zmienić i nie wiem, nowy cel nadać kostce, wrócili, żeby podpytać nie? znów i to, po to był ten powrót w zasadzie. Nie, no ja wiem, ja wiem, tylko chodzi o to, że jak już wiesz, zagadka się rozwiązuje, że wystarczy sięgnąć po trupa, no to okazuje się, że ta wizyta na Gazian, jakby pewnie pomyśleli, to nie byłaby konieczna, no ale, no, ale to jest ale, fajne. Ale to na Gazjan ta zagadka się rozwiązuje. Tak, ja, ja to, to, wiem. To tam no, ale... się dowiaduję. plus chcą znaleźć na tyle starego trupa, żeby nie miał e, e, możliwości Konotacji, kontaktu tak, jakieś, z kimś e, żyjący, nie? E, no, bo tutaj ta, to... Nie, no, fajne to jest, no, to tam, dobra, tylko takie Ja powiem tak. Jak zaczął się ten komiks i zobaczyłem starego Luka i Bena, to no ja byłem zadowolony, też mi trochę szczęka opadła, ale ja tutaj miałem z kolei flashbacki z e, takiego komiksu, nie pamiętam kiedy on był i z jakiej okazji, on był na jakąś rocznicę, pięciolecie czy coś e, serii, był taki komiks, komiks antologia, zeszyt dodany do jednego z tomów na końcu, nie wiem czy pamiętasz, tam mieliśmy e, mhm, tak. takie spotkania różnych postaci z różnych okresów e, mhm. i tak sobie pomyślałem, że może tu będzie coś takiego, bo, bo wiedziałem już, że to będzie na cztery części podzielone, że też dostaniemy może antologię i, i różne historie z różnych okresów. Wiesz, Saul już pokazał, że takie rzeczy umie, także mówię fajnie. Dobra, spoko. E, to, w to mi graj, nie? Tutaj zrobił coś innego, bo zrobił no, ciągłą fabułę, która też przecina się po różnych okresach różnymi wątkami. I to jest dla mnie super, bo jak wróciliśmy na ten gazjan, jak pojawił się Aslin Rel, jakkolwiek z naszego punktu widzenia na tym etapie, na którym jesteśmy w tej trzeciej fazie, jest to trochę głupia postać fabularnie, to ja każde nawiązania do Wielkiej Republiki w ramach tych serii zawsze przyjmuję z radością i z uśmiechem. Nie? I, I gdzieś tam w głowie mam nadzieję, że może to rozszerzy coś, ale wiadomo, że rozszerzać nie nie może za bardzo, że to jest tylko tam echo przeszłości, ale ja się zawsze cieszę, jak mamy tutaj nawiązania do tego i to jest mega fajna dla mnie rzecz, więc pod tym kątem duży plus. Potem, jak mamy te akcje na tej Lodowej Planecie, no to ona wygląda super, ja się zgadzam i to wszystko jest dobrze poprowadzone, jest ładne, fajne i nie wiemy tak naprawdę czego szukają nasi bohaterowie, więc jest jakaś tajemnica, zagadka, więc to się czyta super. Potem ten trzeci zeszyt, gdy trafiamy na nabu i Lando ma zrobić swoją robotę, mi się on mega podobał, bo J�ng, Lando tutaj jest. improwizuje po swojemu, ale daje się wciągnąć w taką pułapkę przez, w tak prostą pułapkę przez panią, która siedzi za biurkiem przez y, jakąś tam jakiegoś korpo że mówię wow, nie? Ona go w sobie tutaj robi na, podaje mu inną rangę niż on ma na mundurze i to jest zabawnie spuentowane, bo on mówi, kurde, nigdy nie rozumiałem tych plakietek, a ona mówi nikt tego nie rozumie, nie? No i ja znam ludzi, którzy rozumieją te plakietki, ale ja ich absolutnie nie rozumiem, więc się uśmiechnąłem, nie? Mówię mój team, nie? E, ale to, to, to jest nadal fajnie poprowadzone, chociaż to jest fuks, ale ta babeczka, ja ją mega polubiłem, siedząca za tym biurkiem ma swoje motywacje, ma swoje przekonania, robi swoją robotę biurkową, ale pomaga tej rebelii z biurka również. E, Zresztą to taka... Luk super komentuje, jak tam Benowi mówi, że takie urzędniczki mają mocy, jakiej nam się nie śniło. No. I Ben taki w ogóle zaskoczony poważnie. To, to, to, jest, to jest też niezłe nie tutaj. Schizma rebeliancka. E, tak, dokładnie. No, A potem, gdy ta skrzynka, gdy się dowiadujemy, jak ona działa, no okej, okay. no to jest... No, no też w zasadzie czytając to też miałem tylko w głowie, jak to odkręcą. I, I w sumie jest to ciekawie poprowadzone. No to jak Czubaka sam decyduje się wlać te próbki krwi jest fajne i tłumaczy dlaczego, jak najbardziej go rozumiem. On wiedział, że teraz Luke by się na to nie zgodził. Jakby zaczął debatować sojusz, to, to byśmy czekali miesiącami i tego nie zrobili. On podjął szybką decyzję. E, inni mają z głowy, bo nie mają wyrzutów sumienia, co nie oni zrobili, no ale okazuje się, co się okazuje, że zginie tak naprawdę bardzo wielu innych ludzi, no i jak to odkręcić? No, odkręcili w taki sposób. Okej, okay. cały komiks bardzo mi się podobał. Masa rzeczy nawtykanych z wielu różnych okresów. No nawet ten lor, ten lor, pojawia się postać, która ma nazwisko lorne i mówi, że to jeszcze nie jest jej czas. Nie? Także wiemy, że Lor Santeka też był na Gazjan, też wkroczył w te grzybnie, żeby coś poznać i zostawił tam po sobie jakiś fragment. Bardzo fajny komiks na koniec. No tak, tak. Ja tu nic nie dodam poza tym, że rysunki w tym 50 zeszycie mi się całościowo bardziej podobały niż w Aha. tych pierwszych dwóch zeszytach. Ten Jetro Morales on ma bardziej taki kreskówkowy trochę styl bym powiedział i on też wypadał w porządku, ale po prostu jednak to jak jest rysowany ten 50 zeszyt dużo bardziej mi się siadało. Co prawda tutaj ten Starszy look nie do końca do mnie przemawia wizualnie, jak jest rysowany, jakoś tak zupełnie siebie nie przypomina, no ale to tam jest do, do zaakceptowania. No i kolory fajnie, że są uspójnione w całym tym... To bo akurat tutaj jest sporo zabawy z kolorystyką, nie? Bo jak się ta kostka odpala, to tam mamy tę fioletową barwę w tle, i mamy też taki przecież ten ładny kadr, gdzie w zasadzie widzimy, jak to wszystko działa na tej planecie lodowej cała ta akcja. Gazjan to jest też super wizualnie rzecz, także bardzo dobry ton też wizualnie, bym powiedział. No. Ja się zgadzam, z wszystkim w zasadzie, co powiedziałeś, także tutaj nie ma co powtarzać. Gazian to jest w ogóle fajny motyw, byleby go nie eksplorować za często, bo to naprawdę mm -hmm. można w dowolnym komiksie w wciągnąć kogoś z dowolnej epoki to jest fajne. Nawet mówię, taki look może się pojawić za 200 lat, czy, e, czy za miesiąc komuś i coś opowiedzieć. E, no, tylko żeby za często tego nie stosować, to wtedy będzie działać. E, ja jestem bardzo zadowolony z tego komiksu i, i w sumie z całej tej serii. Jest mi już ciężko porównać do wcześniejszych serii, e, chociaż nie, tu jest łatwiej porównać. Bo tak jak Darth Vader był pocięty na trzy serie, tak Star Warsy były pocięte na dwie i ten, ta seria między epizodem 5 a 6 jest chyba zdecydowanie lepsza, no bo tam był podstawowy problem, o którym wspomniałeś, nie wiedzieli kiedy ją zakończyć. No tak, znaczy ja, ja powiem tak, że Ogólnie ta seria mi się podobała i tak jak parokrotnie, szczególnie na początku ja miałem trochę wątpliwości co do kierunku, który Soul tutaj obrał, no to ewidentnie miał pomysł na całość. I pomimo tego, że mówię trudno mówić o jakimś wielkim zakończeniu, jakimś wielkim finale, to uważam, że to zostało tutaj fajnie spuentowane czuć było, że wiesz, nawet rzeczy, które się pojawiały już w pierwszym, drugim tomie one później gdzieś tam miały swoje konsekwencje w tych tomach późniejszych, więc pod tym kątem jako takie no gdzieś tam zaplanowany twór, No to ta seria jest lepsza, no bo ja akurat mam bardzo duży sentyment do e, tych pierwszych Star Warsów, ale e, to, no, tak naprawdę to tam te Star Warsy były najlepsze na samym początku za Arona i ja dosyć dobrze pamiętam też moment, w którym e, no, zaczęliśmy się rozdrabniać, to był chyba ten tom e, z... Tak, po jecie, dokładnie, jak oni cały, cały czerwony, to nawet mam flashbacki jak z Wietnamu, po prostu wizualnie, cały czerwono Brązowy, tom. No, no, no głównie brązowy, no, trochę czerwony. No, więc, tak, więc, więc po prostu to, to był ten moment, kiedy ta seria niestety trochę no przeskoczyła rekina. wizualnie na mordę zleciała, bo tam Salvador Larocca w swojej najgorszej formie e, się objawił, bo jak on rysował Wejdera, to ja go jeszcze e, nawet, nawet lubiłem. A, a to co tworzył tam to był koszmar no i fabularnie ona się tak rozmyła i w końcówce jak już pak wziął to już w ogóle e, także tam w ogóle nie było pomysłu, co z tym zrobić, a tutaj dostał to jeden człowiek i od razu my mu dawaliśmy, wiesz, wierzyliśmy w niego, bo to nie jest nasze pierwsze rodeo z czasem Soulem, czyli wiedzieliśmy, że nawet jak nam coś nie gra na etapie, nie wiem, pierwszego czy drugiego tomu, to on połączy te nitki i połączył je sprawnie. Miał tutaj postać Lando, który był taką czystą postacią, bo wiemy jak zaczął w epizodzie piątym i wiemy jak skończył w epizodzie szóstym, ale cały jego środek był no do zapełnienia i zapełnił go doskonale. Nie? E, mhm, tak. mia miał tego Luka, który poszukuje e, informacji o mocy, żeby z, e, z postaci, którą widzimy w epizodzie 5, stać się postacią z epizodu 6, i też to zrobił całkiem nieźle. Nie? I, I miał sojusz do budowania, i miał leje do poprowadzenia gdzieś, i miał swoje wątki, które pozaczynał i ładnie pokończył. E, także. Nie jest to może finał, który mnie jakoś tam na glebę rzucił, bo bywały takie. No twierdza Vader do dzisiaj, ją wspominam mhm, chyba tak. najlepiej zakończeń dłuższych serii, ale jest to bardzo dobra rzecz na koniec. Jestem bardzo zadowolony. No wiesz, no przede wszystkim to co mówisz, że tutaj udała się sztuka, no bo to jednak była sztuka, żeby gdzieś tam fajnie wykreować postaci ja jednak bym się trzymał właśnie głównie Lando i Luka pomiędzy Imperium atakuje a powrotem Jedi no bo te postaci mają największy przeskok nie? że jednak Lando, tak jak powiedziałeś miał czystą kartę i tutaj bardzo fajnie to wypada ale też luk, no bo jednak to, to było, ja bym powiedział coś co mnie nawet przez lata bardziej nurtowało tak fanosko, nie? jak to się stało, że ten nieopierzony luk, który no w zasadzie był trochę jak pijany we mgle w Imperium kontratakuje nagle w powrocie Jedi wchodzi do pałacu Dżaby, jako w zasadzie już uformowany Jedi pełnej krwi. No i w sumie ta seria trochę pokazuje, nie? że to, to, nie, to był długi proces okupiony wieloma przygodami i problemami. No więc to w sumie tak, wiesz, pod kątem budowania i zapełniania tego świata, to mi się podoba, nie? No wiadomo, że to nie jest pewnie rzecz jakaś konieczna, potrzebna i w ogóle, no ale jak już robić takie rzeczy, to, to fajnie, że tak to zrobiono, no i przede wszystkim ja jestem też pod dużym wrażeniem to, jak Soul wmiksowuje Wielką Republikę w te późniejsze czasy, nie? Bo to no, chyba no. jakbym miał powiedzieć, jakie było moje największe zaskoczenie w Całej tej serii, to, to jest właśnie ten motyw. Nie? że tutaj kilkukrotnie mieliśmy te przecięcia z Wielką Republiką, no bo ta pierwsza bytność na Gazjan teraz, a, a wcześniej to mieliśmy przez cały dosyć długi ark z bezprzestrzenią. No, no, no. To jestem pod dużym wrażeniem, no bo to, to jest wiesz, to jest coś takiego, co. Ja bym powiedział, że to jest niełatwy kawałek kleba, nie? Że z jednej strony mamy dobudowaną w tej chwili jedną wielką, ogromną erę, która, no, tak na logikę świata przedstawionego, no, to powinna nieustannie wpływać, czy nieustannie powinniśmy mieć odniesienia do niej, no bo jednak te wydarzenia były w Wielkiej Republice na dużą skalę. No i, i, i to może być takie pytanie, dlaczego tego nie ma? No i Sol pokazuje, że, no teraz można, nie? że można właśnie wykorzystywać te postaci, te wydarzenia te miejscówki itd., itd. i tak dalej i tak dalej i to jest super to mi się podobało w Afsze, jak nie wiem mieliśmy pamiętasz ten tom taki co za silnikami ścieżki z aha, Saną aha. goniły, podobało, po, i podoba mi się tutaj, nie? nawet jeżeli akurat ten wątek z bezprzestrzenią nie był może jakiś najlepszy, to za samo wykorzystanie Wielkiej Republiki ode mnie duży plus Zgadzam się. No dobra, Jerry, to kończymy tak naprawdę bardzo długi okres komiksowy i nasz podcastowy, bo omawiamy serię Star Wars od początku. To był, nie wiem, czy nie nasz pierwszy wspólny podcast ponad 10 lat temu, bo jakoś niedawno było dziesięciolecie naszego gadania uh -huh. o Star Wars. Komiks Skywalker atakuje, który otwierał, ongoingową serię Star Wars. No tych zakończeń my już mieliśmy przez te 10 lat kilka, bo kończyliśmy e, poszczególne serie, kończyliśmy magazyn Star Wars Comics. E, no teraz kończymy Ponad dziesięcioletni okres podcastingu i e, ponad dziesięcioletni okres komiksowy i kończymy go w tym podcaście w dobrym stylu. Skończymy go za chwilę jeszcze raz w drugim podcaście, bo Darth Vader mniej więcej tak samo długo się ciągnie. Zobaczymy w jakim stylu będzie e, wtedy, ale e, no, bardzo się cieszę, że tak dobrze zakończyliśmy e, tak długi okres naszego czytania i naszego gadania. No tak, no to kawał przygody i wiele komiksów za nami, a pewnie wiele przed nami, bo będziemy nadrabiać kolejne zaległości i kolejne przygody, a poza tym, a to też nawet nie wiem, czy nie na off-top, ale teraz w ogóle się dowiedziałem, że była seria Star Wars po epizodzie szóstym, a przed... Ten, Force Awakens, dziesięciozeszytowa w 2025 roku, w ogóle wyobraź sobie. To nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Ale jak dziesięć zeszytów, to bardziej miniseria, niż dwutomowa miniseria. No dobra. No, to. dokładnie. No. no, ale to, to w sumie y, też na, nawet nieistotne. No, na pewno zakończyliśmy, jeszcze zostaje nam tak naprawdę tylko do domknięcia łowcy nagród, którzy wiszą nad nami jak wyrzut sumienia, ale to też myślę, że wkrótce zrobimy, no i Vader. No i faktycznie, no skończy się wielki y, w ogóle tutaj nasz czas podcastowy, no bo to w Gwiezdnych Wojnach jest teraz trochę taki okres, gdzie raczej Marvel stawia na te miniserie, nie? no bo zaraz za rogiem także w Polsce Battle of Jacku ma być ta nowa Afra jakieś tam Gwiezdne Wojny, ale no to już są raczej wszystko krótsze serie krótsze albumy no i ja jestem bardzo ciekaw właśnie jaka będzie w ogóle przyszłość tych komiksowych Gwiezdnych Wojen, no bo no bo w sumie pytanie w jakim kierunku to pójdzie, no, ale to może się tego, czegoś dowiemy w tym nadchodzącym roku tak jest